Powieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie, Andrzej Burzyński z tej strony. Więcej informacji o mnie na mojej podstawowej stronie internetowej andrzejburzyński.pl Praktyczne techniki asertywności, czyli jak w praktyczny sposób postępować asertywnie. Na początek zbadajmy w ogóle temat, czy jesteś osobą asertywną. Pokażę Ci, jakie są typowe, błędne założenia, jakie mają osoby, które nie są asertywne. Więc te błędne założenia są takie. Jest ich czternaście. Pierwsze. Jestem odpowiedzialny za to, jak czują się inni. Jeśli dochodzi do kłótni, jest to moja wina, nawet jeśli nie byłem zaangażowany w spór. Nie wolno mi nigdy robić ani mówić nic, co mogłoby sprawić przykrość komuś innemu. Jeśli zaangażuję się w konflikt, to zostanę porzucony albo pokonany. Kiedy ktoś dba o to, żebym się dobrze czuł, oznacza, że mnie lubi. Kiedy ktoś mnie lubi, oznacza, że będzie się o mnie troszczył, a moje szczęście jest dla niego ważne. Czuję, że powinienem robić rzeczy, których nie chcę robić, po to, żeby inni byli szczęśliwi i mi akceptowali. Przedkładanie własnych potrzeb nad cudze jest samolubne. Jeśli będę zgodny, to ludzie będą mnie lubić. Jeśli zawsze będę mówić przyjemne rzeczy, to ludzie będą mnie lubić. Jeśli będę się troszczyć o innych, to będą mnie lubić. Jeśli będę kochać wystarczająco mocno, ta druga strona odpowie na moją miłość miłością. Mogę czuć się wartościowy tylko wtedy, kiedy ktoś mnie kocha. Czuję, że żyję jestem pełen energii tylko wtedy, kiedy jestem z kimś, kogo kocham. To są właśnie typowe, błędne założenia, które mają ludzie, którzy nie są asertywni. Jeżeli pamiętasz, to podaliśmy definicję asertywności, czyli zachowanie asertywne sprawia, że równo traktujemy siebie, jak i drugą stronę. Tak? Czyli nie, nie idziemy w żadną z dwóch skrajności, ani nie jesteśmy przesadnie ulegli, że tak, tak, zrobimy wszystko, co inni chcą, albo przesadnie agresywni, czyli po prostu zniszczymy wszystkich, tylko jesteśmy asertywni, myślimy, co my chcemy, co nie rani innych ludzi i to robimy. Czyli naszym punktem odniesienia nie są inni ludzie, albo im ulegać, albo z nimi walczyć, naszym punktem odniesienia jesteśmy my i nasze potrzeby. Ciekawe jest, że asertywność to są takie wyuczone zachowania. Ty wysyłasz pewne mikrosygnały, na dwa sposoby, o których zaraz powiem, które sprawiają, że albo ciągle z kimś walczysz, albo ciągle ulegasz, Tak, jeżeli masz problem z asertywnością. Jakie to są sygnały? Pierwsze to jest mowa ciała, prawidłowa mowa ciała. To jest wyprostowana sylwetka, patrzenie na wprost, a nie gdzieś tam w dół i uśmiechanie się. Wyćwicz, stań tak w takiej pozycji, która dla ciebie symbolizuje pewność siebie i jak najczęściej ćwicz, tą postawę w ciągu dnia, tak żeby jak najczęściej wysyłać swoją mową ciała sygnał, że jesteś osobą pewną siebie. Nie w sobie, ale nie też taką szarą myszką, którą wszyscy mogą zdeptać, tylko osobą pewną siebie. To bardzo pomaga. Jeden z ludzi, z którym kiedyś pracowałem w ośrodku, który no, był w takiej grupie przestępczej, mówi, że kiedy szukali osoby tak dla fanu, żeby je pobić, to szukali osoby, które właśnie, wysy... on nie umiał wtedy tego jakby nazwać, tak? ale że kiedy patrzyli na nich, to widzieli po jego postawie, że to jest ofiara, tak? że to jest człowiek, który będzie się bał. Że jak ktoś się nie bał, oczywiście mógł tam dostać od nich za przeproszenie w mordę, ale na tym się kończyło. Ale jak ktoś był ofiarą, to po prostu niszczenie tego człowieka trwało długo i było bardzo brutalne. A drugi, drugi mikrosygnał, którym wysyłasz, to są słowa. I tutaj skupię się tylko na jednym elemencie, na to, jak ludzie do Ciebie mówią. Nie tak dawno prowadziłem pewną grupę coachingową w czasie szkolenia. Jedna z osób wysłała do coachingu i wcześniej umawialiśmy się, że mówimy sobie na Ty i ona zaczyna do mnie Panie Andrzeju, czyli idzie z tej postawy szarej myszki. Więc ja mówię, żartując, że na Pan nie przychodziliśmy. Na to ona do mnie mówi, dobrze Andrzejku. I ja mówię, na Andrzejku też nie przychodziliśmy. Ludzie w swoich słowach pokazują się niżej albo pokazują się wyżej jakoś chcą Ciebie ustawić. Dbaj o słowa, które Ty mówisz o sobie i które inni mówią do Ciebie. Mowa ciała i komunikaty słowne to są dwie rzeczy, które pokażą innym. Czy jesteś pewny siebie, czy jesteś przestraszony, Czy jesteś, bo przestraszony może na dwa sposoby, kuląc się w sobie i będąc agresywny. Dobrze, ale jak teraz poradzić sobie w bardzo konkretnych sytuacjach, ponieważ ta dzisiejsza audycja, ten dzisiejszy podcast jest o tych praktycznych technikach, więc teraz zaczynamy same techniki. Pierwszy przykład, w rodzinie. Nastolatek późno wraca do domu. Dzwoniłeś wcześniej, dzwoniłeś do jego kolegów, nie on nie odbierał telefonu, koledzy nie odbierali telefonu, martwisz się, przyjeżdża późno. Niewłaściwa postawa numer jeden, uległość. Nic nie mówisz, a pierwszy raz się zdarzyło, przemilczmy, nie róbmy afery. Yy, albo drugie, właśnie też niewłaściwa postawa. Jesteś agresywny, krzyczysz, wrzeszczysz, trzaskasz drzwiami. Postawa asertywna może mieć różne wymiary oczywiście, ale taki przykład. Mówisz do niego, idź się wyśpij, jutro rano idziesz do szkoły, po szkole przychodzisz i rozmawiamy na ten temat wczorajszego zachowania, czy tam, dzisiejszego zachowania, tak? Więc i tak oczywiście robisz. Drugi przykład. Jesteś klientem, powiedzmy, idziesz do fryzjera, chcesz, żeby ściął cię bardzo krótko. Fryzjer ścina cię, ale ciągle masz wrażenie, że, że ty chciałeś o wiele krócej, więc mówisz mu, że jeszcze krócej. On mówi, tak, właśnie tak robię. Kilka razy ta konwersacja się powtarza w czasie strzyżenia. Ty mówisz, że krócej. On mówi, tak, to robię. I na koniec mówi, prawda, że jest tak, jak pan chciał? A ty widzisz, że w ogóle tak nie jest. Postawa uległa jest, uśmiechasz się, chociaż w środku jesteś wściekły i mówisz, tak, tak, oczywiście. Albo... Mówisz, nie, no co to jest za fryzura, już więcej tutaj nie przyjdę. Postawa asertywna, mówisz tak, nie, nie jest tak jak chciałem. Proszę mnie ściąć krócej. Trzeci przykład w relacjach. Nie znasz jakiegoś środowiska, tak Wszedłeś jakieś nowe środowisko, to się czasami zdarza, nie wiem, na szkoleniach, to nieraz obserwuje, ktoś przyszedł na szkolenie, nie zna nikogo. I teraz ludzie, jest przerwa, dobierają się gdzieś w grupki, stają i ty milczysz i, i czekasz, aż ktoś cię zagada. Albo druga rzecz. Ktoś rozmawia, ty wchodzisz, słyszysz coś i mówisz, e, to ja mam lepszą historię, słuchaj, nie, nie zgadzam się z tym, to jest inaczej, tak, czyli agresor. Natomiast prościej jest tak, podejdź do kogoś, kto też stoi sam, albo wejść do jakiejś grupki, poczekać, że jest chwila ciszy i przedstawić się, poznać tych ludzi, zapytać, czym się zajmują, opowiedzieć coś o sobie, postawa asertywna. I czwarty przykład, praca. Powiedzmy, że pracujecie zespołowo i zespołowo możecie zdobyć jakąś premię. Jeden z was zawala, więc milczysz, Gdzieś tam w myślach go tłumaczyła, pewnie coś się stało, może jest chore, może problemy w rodzinie. Albo złościsz się i może nie masz odwagi jemu, to powiedzieć, ale za plecami, obgadujesz w domu, obgadujesz, jak go widzisz w środku, jesteś wściekły. Albo asertywna postawa. Pytasz, co się dzieje, czy możesz mu jakoś pomóc i mówisz, że to jak y, jego nieefektywność w pracy może się odbić na całym zespole. To jest tylko taki przykład takiego myślenia typu asertywnego. nieuległość, nieagresja ale właściwa postawa. Dbam o swoje i szanuję innych. Teraz idziemy w głąb, takie jeszcze winne techniki asertywności. Ale zanim o tym, to ważną rzecz, którą trzeba powiedzieć, to jest o syndromie ofiary i syndromie agresora. Oba syndromy oczywiście są niewłaściwe. Syndrom ofiary to jest ta osoba, która czuje się gorsza i zachowuje się w ten sposób, jeżeli przez długi czas żyje z syndromem ofiary, w pewnym momencie może być tak, jak w takim dowcipie. Tak? Wyobraź sobie ludzi, którzy wybierają się na finał Mistrzostw Świata w koszykówce i zabierają swojego kumpla, który wprawdzie na koszykówce się nie zna, ale pracuje z nimi, więc mówię, słuchaj stary, pójdź, będzie fajna zabawa, zobaczysz, finał Mistrzostw Świata rzadko się zdarza. Tak, że, że będzie akurat tu w tej miejscowości raz na kilkadziesiąt lat, więc no i zapchana do ostatniego miejsca, kilkutysięczna sala sportowa pełna emocji. W pewnym momencie trener jednej z drużyn prosi o czas. Zawodnicy stają w kole, pochylają się, aby usłyszeć wskazówki. I w tym momencie ten nasz bohater wybiega z płaczem z sali. Na drugi dzień w pracy koledzy pytają się, no co się stało? Mówi. Jak to? Nie udawajcie, że nie widzieliście, jak ci gracze przerwali mecz i stanęli w kółku, aby plotkować na mój temat. Śmieszne albo tragiczne, zależy czy o tym słyszysz, czy tego doświadczasz. Jeżeli masz syndrom ofiary i widzisz, że raczej jesteś osobą, która ulega innym, to bardzo ważne jest, żebyś zadbał o poprawę swojej samooceny. Może jeszcze nagram cykl audycji podcastów o samoocenie, no nie wiem, zobaczymy jeszcze, tak? Natomiast już teraz Ci chcę powiedzieć, jak można zmienić jedną z prostych technik, która mi bardzo w życiu pomogła i którą bardzo często polecam. Przede wszystkim musi zrozumieć jedną prostą rzecz, że w głowie każdy z nas ma taki filtr. Filtr, normalna rzecz, oddziela jedną rzeczywistość od drugiej, na przykład brud od wody, tak? A filtr wewnętrzny to jest nastawienie, które pozwala pozwalamy przenikać do świadomości jedynie określonym informacjom. Takim, które potwierdzają nasze własne przekonanie o sobie samym. Na przykład dana myśl, osoba myśli o sobie, jestem dobrym sportowcem. Twarz mam ładną, ale figurę okropną. Więc kiedy taka osoba słyszy, świetnie grasz w tenisa, przyjmie ten komplement i podziękuję. Ale kiedy ktoś powie, ładnie wyglądasz, jesteś taka zgrabna, to już filtr nie dopuści tego. Więc yy, proponuję taką prostą rzecz, jaką jest dziennik sukcesów. Po pierwsze, co to jest? Piszesz go tylko dla siebie, piszesz go codziennie, najlepiej o tej samej porze, wtedy stanie się to twoim zwyczajem. Notujesz wszystko, co twoim zdaniem ci się udało, każdą pochwałę, każde uznanie, które otrzymałeś od innych za to, że byłeś zdyscyplinowany, że coś zrobiłeś, yy, że sprawiłeś komuś przyjemność, albo coś, co tylko ty widziałeś, że zrobiłeś i że przyniosło dobry efekt. Okreś minimalną ilość wpisów na dzień, i sukcesywnie zwiększaj. Na przykład zacznij od trzech dziennie, za tydzień zwiększ o jeden albo o dwa. Prowadź to przez 3 do sześciu tygodni. To zmieni Twoje postrzeganie siebie. Taka prosta, prosta technika. Jeżeli to zrobisz, skończysz pisać ten dziennik sukcesów i będziesz potrzebował czegoś więcej, napisz do mnie, to podsunę Ci kolejne elementy. Natomiast pierwsze, rzecz, jeżeli jesteś ofiarą, wzmacniaj swoje poczucie własnej wartości. Zacznij patrzeć na siebie jako osobę, która jest godna miłości, godna szacunku, która szanuje i kocha też samą siebie. Kolejna rzecz to jest agresor, tak? czyli ktoś, kto dobrze wie, że taka uległość nie jest dobra, yy, ale nie umie sobie radzić w sposób asertywny, więc radzi sobie w sposób agresywny. I w pewien sposób taki ma jakiś sposób rację, ponieważ jeżeli nie potrafisz okazać złości, nie potrafisz też okazać miłości. Dlaczego? Ponieważ w ścisły sposób kontrolujesz własne emocje. A to bezwiednie zatruwa twoje stosunki z innymi taką bierną wrogością. Jeżeli w tobie jest złość, to, to takich kilka zasad, jak sobie radzić ze złością. Po pierwsze, mów o swoich uczuciach. Często jak ktoś jest taki agresywny, to mówi, ale co to jest, co ty wyprawiasz? Mówisz, Wiesz, czuję, się, czuję się zakłopotany, albo czuję się zły, albo czuję się wściekły, kiedy w taki sposób się zachowujesz. Yy, druga rzecz, pozwól tej drugiej osobie odpowiedzieć na pytanie. Tak? Czyli mówisz, dobrze, no wytłumacz mi, dlaczego tak się zachowałeś, wytłumacz mi, o co chodziło, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowałeś. Słuchasz tej osoby, potem zaczynacie rozmawiać, rozmawiacie na ten określony temat i rozmawiacie, o po to, żeby rozwiązać ten problem, a nie po to, żeby się wyżywać na siebie. Tutaj możesz zastosować kolejną technikę. Ta technika nazywa się UFO, a więc prosta do zapamiętania. Od, to jest akronim od pierwszych słów. Uczucia, fakty, oczekiwania. Czyli mówisz, słuchaj, umówiliśmy się, że przyjdziesz na 16. Dzwoniłem do ciebie, nie przyszedłeś. Przychodzisz 16.30, kiedy ja już miałem wychodzić, ja czuję się zlekceważony, nieszanowany w takiej sytuacji, więc wytłumacz mi teraz. Ten człowiek tłumaczy Ci i Ty mówisz, oczekiwałbym na koniec, że jeżeli sytuacja się powtórzy, to zadzwonisz albo napiszesz mi wcześniej maila, że możesz się spóźnić na to sytuację, ponieważ jedziesz na przykład z trasy. Rozumiesz? Mówisz o uczuciach. Tak się czułem, Mówisz o faktach, w, w sytuacji, kiedy ty zrobiłeś to i to i czego oczekujesz. Tak? Dajesz tej drugiej stronie na powiedzenie swojej wersji wydarzeń, pokazanie jej punktu widzenia, bo to może być ważne dla wytłumaczenia i chodzi o to, żeby znaleźć konsensus, coś, co sprawi, że wasza przyjaźń, wasza relacja będzie jeszcze silniejsza niż do tej pory. Kolejne techniki asertywności, bo dzisiaj o nich i tylko o nich ja aż o nich. To są trzy proste słowa. Proszę, przepraszam, dziękuję. Ludzie, którzy nie są asertywni, tak bardzo boją się często odmowy, że nie poproszą o coś. Czyli powiedzą, ach, jak zimno jest w tym pokoju. Zamiast powiedzieć, jest mi zimno, proszę zamknąć okno. Przepraszam, to jest kolejna rzecz. Ktoś zawalił, a potem przychodzi na drugi dzień do pracy, uśmiecha się i nie wiem, mówi, e, zrobić ci kawę? Zamiast powiedzieć, słuchaj, wczoraj zawaliłem, przepraszam. Może kawę, tak na zgodę, zrobię kawę na zgodę. I trzecia rzecz, dziękuję. Ludzie, którzy nie są asertywni, nie cenią siebie przede wszystkim I kiedy ktoś ich chwali, to często mówią, a nie, to tak śle trafiło się ślepej kurze ziarno i tak dalej. Techniką asertywności jest podziękowanie. Kiedy ktoś cię chwali, mówisz, dziękuję, cieszę się, że mogłem pomóc. Wspaniale, że mi o tym mówisz. Proszę, przepraszam, dziękuję. Proste techniki asertywności. Kolejna, już trochę bardziej zaawansowana forma asertywności, to jest zmiana stanu emocjonalnego. Jeżeli z kimś rozmawiasz i, i wiesz, że no, nie masz szans, to może warto zmienić stan emocjonalny tej drugiej strony. To wymaga pewnej kreatywności, więc pokażę to na konkretnym przykładzie. Było tak, że mamy mieszkania z żoną, które wynajmujemy i kiedyś dostałem, to jest tak, że zwykle na początku roku my płacimy za cały rok z góry, a kiedy są rozliczane kwartały, to często jest tak, w pierwszym kwartale dostajemy informację, że mamy nadpłatę, w drugim kwartale dostajemy informację, że nie zapłaciliśmy. Oczywiście my zapłaciliśmy w pierwszym, ale no, nie wiem, jakiś taki mieli system, że tak przez kilka lat to się powtarzało. Dostałem wezwanie o tym. To było jakoś tak, że do, był intensywny czas szkoleniowy. Przyjechałem do domu w poniedziałek mówię, dobra, za, zajdę. Byłem przekonany, że jest czynne tam, nie pamiętam, do 15.30, więc byłem za trzecia mówię, mam dużo czasu. Wchodzę, to jest już taka, taka zimowa pora, tak to był jakoś e, listopad, grudzień, czy takie żniwa szkoleniowe. Wchodzę, Patrzę i po prostu przeraziłem się. Do godziny ty 15 tylko jest otwarte no to biuro tak w Urzędzie Miejskim, gdzie mogę tą sprawę załatwić. Jest za 5 trzecia, no więc szanse niewielkie. Wchodzę oczywiście, wszystkie trzy panie już ubrane. Akurat tak się składało, że wracałem z pięciodniowego szkolenia, gdzie uczono nas, jak zmieniać błyskawicznie stany emocjonalne, więc nie miałem nic przemyślonej żadnej strategii, i zadziałałem po pięciu dniach takiego ćwiczenia. Pewne rzeczy robisz odruchowo. Więc miałem ten list, podszedłem do jednej kobiety i cichym głosem powiedziałam, dostałem tajemniczy list. Ona mówi, słucham? Ja mówię, dostałem tajemniczy list. Ona mówi, słucham? Co, jaki tajemniczy list? I od razu tamte się zaciekawiły, przyszły, co się stało? Ona mówi, pan dostał jakiś tajemniczy list. Jedna z nich, no to czemu pan przyszedł do nas? Bo dostałem od was. Od nas tajemniczy list, otworzyły ten list. albo albo pan nie zapłacił. Ja mówię, zapłaciłem, pokazuje tak wydruk z komputera, z, yy, że zapłacone jest. Ona mówi, a nie, no to pomyłka, musieli coś zrealizować, wziął wzięły telefon, jeszcze Heniek powinien być, Zadzwoniły, i mówili, Heniek, słuchaj, nie, nie, nie wychodź jeszcze, przyjdzie pan i ten pan po prostu y, y, tutaj ma tam, y, źle było zaksięgowane, ten pan zapłacił, on zaraz przyjdzie. No, niech pan idzie do Henia i e, Heniu zaraz załatwi. W Trzy minuty było załatwione. Dlaczego? Musiałem być tutaj trochę kreatywny, tak? Spróbować zmienić stan emocjonalny tych osób. Ponieważ wiedziałam, że no szanse mam niewielkie, mogłem być uległy i powiedziała, panie, wychodzą, przyjdę kiedy indziej a mogą być agresywny, i powiedzieć zaraz, zaraz, hola, panie, przecież do 15 się pracuje, a nie do 14.55, a można było spróbować pewnej asertywności. Tak? I trochę tak właśnie zaawansowane techniki asertywne, czyli na przykład kiedy ktoś coś mówi, wybierz tylko jeden element. tak? Na przykład ktoś mówi, o, gdyby ci zależało, i ty możesz, i tam chcesz, żebyś się tłumaczył, a ty mówisz, o, widocznie coś innego rozumiemy przez słowo zależyć. No Ostatnio miałem taką sytuację z życia wzięte, tak, że do pewnej firmy, która twierdziła, że ma kilkaset tysięcy ludzi jest w stanie dotrzeć z informacjami, więc chciałem, żeby puścili jedno szkolenie przez swoje kanały i zaproponowałem im prowizję. Oni napisali, że bo wiedziałem, jakie mają ceny i że na tej prowizji zarobiliby dużo więcej niż na, na, na takiej cenie, licząc nawet takie jedną tysięczną procenta ludzi, która by się zgłosiła na szkolenie, czyli tak jakie są średnie statystyki z tak zwanej zimnej listy newsletterowej, kiedy ktoś dostaje spam tak, z, z informacją o czymś i nie zna ani firmy, ani szkoleniowca. I ta firma się nie zgodziła i gość mówi, nie, nie, proszę pana, to inwestycja. Ja mówię, dla mnie to nie jest inwestycja, tylko hazard. Jeżeli pan jako właściciel nie chce się zgodzić, to dla mnie to jest hazard. Tak? Po prostu czepiasz się jednego elementu, i w zachowaniu sertyny jest tak, nie musisz się chwycić istoty, żeby się tłumaczyć, bo o tym mówi, mówiłem w poprzednim podcaście, tylko chwytasz się jakiegoś elementu, tak, i, i na tym elemencie bazujesz. Drugie, udawaj głupiego, takiego y, zbitego stropu, tak. Na przykład ktoś mówi, gdyby ci zależało, to byś mi pomógł, nikt mi nie pomaga, a ty możesz udawać głupiego, tak jakby to nie było do ciebie i mówisz, no tak, to przykre jest, kiedy ludzie nie chcą nam pomóc. Tak zupełnie jakbyś, wiesz, mówił do, do kogoś innego. Jakby on mówił do kogoś innego, tak? Nie do Ciebie. Trzecie, wzmocnij pozytywy. Czyli dalej na tym samym przykładzie. O, gdyby Ci zależało, to byś mi po prostu pomógł, ponieważ ja tak bardzo potrzebuję pomocy, bo się teraz przeprowadzam. I mówisz, wow, wspaniale, masz nowe mieszkanie, bo do tej pory wynajmowałeś, teraz masz własne? Nie, nie mam własnego, ale teraz będzie większe, będę więcej płacił. O, wspaniale, będziesz miał większe mieszkanie. Rozumiesz? Wzmacniasz pozytywy. Kolejna rzecz, odmów czytania w myślach. Czytanie w myślach to jest strzelenie focha. Na zasadzie, gdybyś ci zależało, to byś się domyślił, dlaczego mam focha. Tak? Możesz powiedzieć wprost, Wiesz, nie czytam w cudzych myślach. Za często się myliłem. Powiedz mi, o co chodzi, bo mam wrażenie, że jesteś niezadowolony. Czasami to warto też wyjaśnić. Tak miałem z jedną z osób, do której kiedyś napisałem maila z pewną sprawą. Napisałem SMS-a w tej samej sprawie. Zadzwoniłem, to w ciągu dwóch, trzech dni kilka razy na Facebooku zaczepiłem i ta osoba ciągle nic. No więc w pewnym momencie pros maila do tej osoby, czy coś się między nami stało. I ta osoba odpisała, mówi, nie, przepraszam, byłam trochę zagoniona i tak dalej. Więc... Odmów tego, że będziesz czytał w czyichś myślach. Tak? I ostatnia y, strategia to jest poproś o szczerość i bezpośredniość. Ktoś mówi, a gdyby ci naprawdę zależało, to byś mi pomógł. Mówisz, Zaraz, czekaj. Powiedz mi jasno i wyraźnie, w czym potrzebujesz pomocy, a ja się zastanowię. Tak? Jasno i wyraźnie, nie jakieś szantażowanie, gdyby ci zależało, tylko mówisz, stary, potrzebuję pomocy w tym i w tym. Więc powtórzę, wybierz tylko jeden element, na nim się skup, Udawaj takiego głupiego, zbitego stropu, tak jakby to niby nie do ciebie mówiło, tylko rozmawiaj po prostu o tym temacie. Wzmocnij pozytywy, odmów czytania w myślach, poproś o szczerość i bezpośredniość. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o dzieci. No, dzieci to są genialne w tych zachowaniach i to musisz kilka rzeczy pamiętać, że dziecko to nie jest mały dorosły. Rzecz za dziecko, im jest młodsze, z biegiem lat, to się wychowujemy dzieci do samodzielności, ale jeżeli chodzi o dzieci, to dziecko nie jest małym dorosłym. Dziecko jest kimś, kim, kogo ty wychowujesz i kogo ty kształtujesz i o czyje bezpieczeństwo ty dbasz. Więc takie trzy zasady wychowawcze. Pierwsze, zwalczasz nieznośne zachowania. Druga zasada asertywna, zachęcasz do dobrego zachowania. I trzecia, wzmacniasz więzi ze swoimi dziećmi. Tutaj chodzi o taką równowagę. To nie jest uległość, tylko że, a, żeby dzieci mnie lubiły, to będę taki. Nie. Dzieci potrzebują granic bezpieczeństwa, przez zakreślonych przez rodziców, nawet jeżeli te granice naruszają, to jednak dziecko czuje się bezpiecznie, kiedy granice są. A z drugiej strony, to nie jest stresura dziecka. Rób to, tego nie rób. Też chodzi i o relacje, i, jak to by było, i o miłość, i o y, dyscyplinę, tak? To jest, jeżeli chodzi o te zasady. No i najczęstsze taktyki takie dzieci, tak? To jest znękanie, Czemu, czemu, czemu, czemu? To jest za zastraszanie. Nienawidzę Cię. Nie kocham Cię. To są groźby. Ucieknę z domu. To jest męczeństwo. Ja nigdy niczego nie dostaję. To jest podlizywanie się. Jesteś najspanialszym tatusiem na świecie. To jest taktyka fizyczna. Niszczenie czegoś. Bicie rodzeństwa. Uderzanie rodzica, tak? To, to są, to są tego, tego typu zachowania. I teraz to, co jest ważne, to jest jak, jeżeli chodzi o dzieci, jak, się, jak zachowywać się asertywnie. Nie mówimy o normalnych sytuacjach, kiedy rozmawiamy z dziećmi, tylko mówimy o sytuacjach, w których dzieci zachowują się w taki sposób, właśnie szantażując, wpływając w ten sposób nieasertywny na nas. Jest taka prosta metoda liczenia do trzech. Jak to mówię, to ludzie się często uśmiechają i mówią sobie, no a jak doliczysz do trzech, co, co wtedy? Właśnie o to chodzi. Wcześniej musisz dziecku wytłumaczyć, że wcześniej, tak? Powiedz, że takie zasady obowiązują. Liczę do trzech. I jeżeli zrobi źle, pójdziesz do miejsca odosobnienia, żeby przemyśleć swoją sytuację. I na tyle lat, ile masz, i na tyle minut, ile masz lat, włączę budzik, potem wyłączam go. I, jak, i ty wracasz z powrotem i możesz się dalej bawić albo być z nami. Jeszcze ta zasada bardzo nam pomogła, dlatego że kiedyś z moją żoną. Zastanawialiśmy się, no tak, będziemy mieli dzieci i bić nie chcemy, no ale w jaki sposób dyscyplinować je. Ta, ta metoda raz, dwa, trzy bardzo nam pomogła, czyli robimy tak, dziecko zachowuje się właściwie mówimy raz, nic nie tłumaczymy, nie wrzeszczymy, dwa i kiedy mówimy trzy, robimy to, dajemy dziecko do pokoju i da e dajemy ten minutnik tak na tyle, ile ma dziecko. Może powiedzieć, no ale jak to zrobić, jak jedziesz samochodem, albo jak, jak to zrobić, jeżeli jesteś w miejscu publicznym. Jeżeli dziecko to nauczysz, to yy, jeżeli jedziemy samochodem, mówimy, słuchajcie, jeżeli się nie uspokoicie, to zatrzymamy auto i tam, gdzie jest to możliwe, zatrzymujemy na chwilę auto, jeżeli jesteśmy w miejscu publicznym, idziemy w jakiś kąt i stajemy tam z dzieckiem. I to jest po to, nie żeby dziecko ukarać, to jest po to, żeby dziecko mogło zapanować nad swoimi emocjami. Bo tego uczymy tak naprawdę przez tą technikę dziecko: panowania nad swoimi emocjami. I teraz, y, takie y, trzy rzeczy w bardzo takich ekstremalnych sytuacjach. Mam nadzieję, że nigdy, y, tych sytuacji, nigdy tych technik nie będziesz musiał, nie będziesz musiała używać, ale opowiem, bo warto o nich wiedzieć. Y, pierwsze to sytuacja moja znajoma. Kiedyś jechała na stopa, a mężczyzna zabrał ją, była wtedy w szkole średniej, zabrał ją, zmienił trasę i wjechał z nią do lasu, a po drodze opowiadał, co jej zrobi. Dziewczyna na szczęście zachowała zimną krew i zaczęła mówić, jak to wpłynie na jej życie, na jej psychikę, na jej emocje, na jej kontakty z mężczyznami, jeżeli on ją zgwałci. W pewnym momencie mężczyzna wyjechał z lasu i mówił, że on tylko żartował. Podwiózł ją do domu i powiedział, żeby na drugi raz uważała i do byle kogo nie wsiadała. Mówię to dlaczego? Żeby pokazać, że, że takie niekonwencjonalne zachowanie w ekstremalnych sytuacjach może nam bardzo pomóc. Inne, Kiedy ktoś cię napadł, ludzie czasami się boją, tak? więc nie reagują. Więc wtedy nie mówisz, napadli mi ratunku pomocy, tylko mówisz, pali się, pożar. Bo, po pierwsze to sprawia konsternację tego człowieka, więc może niższa szansa, żeby uciec. A po drugie ludzie z ciekawości od razu się zlecą, więc jest tutaj duża szansa. I trzeci biblijny przykład to jest król Dawid, w pewnym momencie stracił królestwo, ponieważ król Saul go, go gonił, więc on uciekł do kraju, w którym był persona non grata, ponieważ z tym krajem walczył i ktoś powiedział, patrzcie, król Dawid idzie. No i on wiedział, że grozi mu więzienie, pobicie, śmierć, więc udawał obłąkanego. Ślinił się, potykał, mówił coś bez sensu, taplał się w błocie i wszyscy się z niego śmiali i dali mu spokój. Kreatywne zachowanie w ekstremalnej sytuacji może Ci bardzo pomóc. Ja osobiście miałem taką sytuację kiedyś przed laty. Właśnie to było świeże po tym, jak wróciłem z tego pięciodniowego szkolenia o błyskawicznej zmianie stanów emocjonalnych, ponieważ długo nie było mi w domu mojego, mojego syna, wziąłem do piaskownicy, bawiliśmy się tam razem, to było między blokami, nagle otwiera się blogi. taki pies morderca wylatuje wprost, biegnie na piaskownicę. No i ja wściekłem mówię, proszę zabrać tego psa. I wychodzi taki gość, dobrze zbudowany, bez szyi, łysy. Oczywiście z nierozłącznym łańcuchem i zimnym łokciem. No i wziął tego psa, otworzył klapę z tyłu w auta, rzucił dosłownie tego psa do środka, odwrócił się do mnie i mówi, co, lepiej się pan czuje? I należało powiedzieć, że lepiej, tak? Ale mi też gór skoczył, więc powiedziałem, powiedziałem po prostu, ma pan obowiązek trzymać psa na smycz. Na, no, a to on zaczął kląć i mówi, ja ci... Idzie. Oczywiście synek miał wtedy niecałe dwa lata, on się bawił w piaskownicy, zupełnie nie wiedział, o co chodzi. Natomiast ten człowiek idzie w moją stronę. No i co? Powiedziałem jedno słowo. To jedno słowo sprawiło, że on zatrzymał się w miejscu, otworzył szeroko oczy, odwrócił się, wsiadł do auta i pojechał. To jedno słowo brzmiało, przepraszam. Oczywiście ktoś może powiedzieć, przegrałeś. No wiesz, niech ma on poczucie, że wygrał. Ja tak naprawdę wygrałem. Moje dziecko nie przeżyło traumy, widząc jak jego ojciec jest bity, nie miałbym żadnych szans z tym człowiekiem. Druga rzecz, ja ocaliłem swoją twarz fizyczną, a ten człowiek być może być może pojechał z poczuciem, że, że wygrał. W każdym razie numer samochodu rejestracyjny pamiętam do dzisiaj i myślę, że Bóg wyda go kiedyś w moje ręce. To żart, żart, żart, oczywiście. E, dlaczego warto być asertywny? I to szczególnie mówię w kontekście tworzenia atmosfery w swoim życiu, w atmosfery, w której wychowujesz dzieci, w której ty sam żyjesz. Pamiętaj o takich zasadach. Jeżeli żyjesz w krytycyzmie, uczysz się potępiać. Jeżeli żyjesz we wrogości, uczysz się walczyć. Jeżeli żyjesz z ośmieszaniem, stajesz się wstydliwy. Jeżeli y, żyjesz zawstydzany, wzrasta z poczuciem winy. Jeżeli żyjesz w tolerancji, uczysz się tolerancji. Jeżeli żyjesz w zachęcaniu, uczysz się ufności. Jeżeli jesteś chwalony, uczysz się doceniać. Jeżeli żyjesz bez lęku, uczysz się sprawiedliwości. Jeżeli żyjesz w poczuciu bezpieczeństwa, uczysz się wierzyć. Jeżeli otrzymujesz uznanie, uczysz się lubić samego siebie. Jeżeli żyjesz w akceptacji i przyjaźni, uczysz się okazywać miłość. Brian Tracy nieraz mówi tak, często sobie powtarzaj, lubię siebie. Ja dziękuję Ci za wysłuchanie tej audycji. Jeżeli Ci się podobało, kliknij lubię to tam pod spodem. Prześlij może Twoim znajomym, którzy będą tego potrzebować. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie. Życzę Ci życia pełnego pasji. Pozdrawiam serdecznie. Andrzej Burzyński. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy.